Witam Was bardzo serdecznie. To ja, Piotr. Cieszę się, że słuchacie podcastu po polsku. Cieszę się, że słuchacie mojego podcastu. Myślę, że jest to dobra okazja, żeby poprawić trochę swój polski, żeby nauczyć się czegoś nowego. Jeśli też tak myślicie, jeśli podoba Wam się mój podcast, to... Dajcie mi o tym znać Napiszcie komentarz Wiem, że jesteście zarobieni Że nie macie czasu Wiem Ja też sporo rzeczy Ostatnio robię Sporo To znaczy dużo Często mówimy Cześć Masz dziś czas? Chcesz iść do kina? Nie, nie mam czasu Mam sporo rzeczy do zrobienia Sporo, czyli dużo. Niedawno pomyślałem sobie, czy ja muszę to wszystko robić? Czy to jest konieczne? Mm. Czy wszystko, co robię, jest ważne? Czy ciągle muszę tak się spieszyć? Wszyscy mamy codziennie sporo rzeczy do zrobienia, ale... Czy jest możliwe, żeby nigdy się nie spieszyć, a mimo to wszystko zrobić? Wydaje się, że to nie jest możliwe w dzisiejszym, nowoczesnym, szalonym świecie, gdzie wszystko pędzi, wszyscy się spieszą. Staramy się zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Jeśli nie spieszymy się gdzieś, to myślimy sobie, że jesteśmy leniwi. Mamy wyrzuty sumienia. To ciekawe, ale czasami chcemy pokazać innym, jak wiele rzeczy musimy zrobić, jak bardzo jesteśmy zajęci. Mam tysiąc rzeczy do zrobienia. Naprawdę? Ja mam dziesięć <grym>, tysięcy. <tj. tj>. Tak. Zwycięża... Ten, kto ma więcej rzeczy do zrobienia. Ten, kto ma bardziej napięty plan. Mówimy, mam bardzo napięty plan. Gdy chcemy powiedzieć, że mamy dużo rzeczy do zrobienia. Napięty plan. Albo sporo rzeczy do zrobienia. Wydaje nam się, że ten, kto ma bardziej napięty plan to ciągle ma coś do zrobienia ten ktoś jest bardziej ważny oczywiście wydaje nam się że ten ktoś osiągnął sukces bo ciągle coś musi robić ciągle jest zajęty prawda a może to nie jest prawda może tylko nam się tak wydaje, że być bardziej zajętym, mieć bardziej napięty plan jest lepiej? Może prędkość, z jaką coś robimy, nie jest tak ważna jak koncentracja na danej rzeczy? Może ten cały pęd, szybkość, napięcie. Może to jest pułapka. Może to jest zła gra. Spieszymy się, biegniemy i nie mamy czasu na przyglądanie się życiu. Nie mamy czasu na przyglądanie się szczegółom. Czy warto się tak spieszyć? Może lepiej zwolnić? Cieszyć się życiem? Czy można cieszyć się życiem i jednocześnie zrobić wszystko? To, co musimy zrobić? Myślę, że tak. Jednak musimy zacząć inaczej myśleć. Musimy inaczej spojrzeć na różne rzeczy. Najważniejsze to zdać sobie sprawę Zdać sobie sprawę To znaczy zauważyć Najważniejsze to zauważyć Zrozumieć Że życie jest lepsze Gdy zamiast pośpiechu Zamiast robienia codziennie Ogromnej ilości rzeczy Zamiast tego Lepiej Postarać się wyciągnąć jak najwięcej Z każdej chwili, z każdego momentu Lepiej czerpać jak najwięcej korzyści Z każdej chwili Rozumiecie o czym mówię? Czy książka jest lepsza, jeśli czytasz ją szybciej? Czy lepiej czytać ją powoli? I cieszyć się każdym słowem. Czy jedzenie jest lepsze, gdy połkniesz wszystko w ciągu minuty? A może lepiej delektować się każdym kęsem? Czuć zapach, czuć smak. Co jest lepsze? Czy nasza praca jest lepsza, gdy próbujemy... Robić wiele rzeczy naraz? Może jest lepsza, gdy robimy jedną rzecz, ale naprawdę zagłębiamy się w to, co robimy. Naprawdę staramy się zrobić to, co robimy, jak najlepiej. Jak spędzać czas z dziećmi, z rodziną, ze znajomymi? Czy będąc dzieckiem, możemy jednocześnie odbierać telefony e-maile, oglądać telewizję wiadomości a może lepiej być z dzieckiem całym sobą być tylko dla niego nasze życie jest o wiele lepsze gdy robimy wszystko spokojnie wolno gdy mamy czas na czucie smaku zapachu gdy cieszymy się każdym momentem. Właśnie dlatego powinniśmy zwolnić. Dlatego powinniśmy czasami zatrzymać się. Czasami pędzimy tak szybko, że trudno nam się zatrzymać. Jednak jeśli pomyślisz, że chcesz to zrobić, jeśli wierzysz, że warto to zrobić, Oto kilka sposobów na zwolnienie tempa. Kilka sposobów na to, jak przestać pędzić. Wyszukałem te sposoby dla siebie, bo sam chcę przestać pędzić. Chcę zatrzymać się czasami, chcę przyjrzeć się życiu. Wielu z nas mieszka w wielkich miastach. Powiecie, łatwo powiedzieć: Zwolnić, ale je. Ja nie mogę zwolnić, moja praca mi na to nie pozwala, mam obowiązki. Mam wiele rzeczy do zrobienia. Projekty, spotkania, e-maile, telefony. Gdybym mieszkał na wsi albo na tropikalnej wyspie, nie musiałbym się o nic martwić, wtedy mogę zwolnić. Ale to nie jest realne. Moje życie takie nie jest. A ja powiem Ci nieprawda. Weź rzeczy w swoje ręce. Wziąć rzeczy w swoje ręce to znaczy wziąć odpowiedzialność za to, co robisz. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Praca zmusza Cię do szybkości? To znaczy, że musisz przejąć kontrolę nad tym, co robisz. Czasami konieczna jest współpraca z innymi ludźmi. Na przykład z Twoim szefem. W ostateczności, jeśli to konieczne, możesz zmienić pracę. To Ty odpowiadasz za swoje życie. Nikt inny. Mieszkasz w mieście, gdzie wszyscy się spieszą Zaraz, zaraz Przecież nie musisz być taki jak oni Możesz być inny Możesz chodzić wolniej Możesz mieć mniej spotkań Możesz robić mniej rzeczy Za to rzeczy bardziej ważnych Bardziej istotnych Czasami możesz wyłączyć telefon nie musisz co godzinę sprawdzać statusu na Facebooku To ty kontrolujesz to co robisz Ty odpowiadasz za to co robisz Ty jesteś szefem samego siebie Podjąłeś decyzję? Albo podjęłaś decyzję? Chcesz zwolnić? Chcesz lepiej czuć każdy dzień? Każdą godzinę? O to, co możemy zrobić Tak, możemy Bo mnie też to dotyczy Ja też mieszkam w dużym mieście Też robię wiele rzeczy Zupełnie tak jak ty Wiele rzeczy musimy zmienić Czasami to poważne rzeczy Ale powoli wszystko da się zrobić Rób mniej Skoncentruj się na jakości a nie na ilości Zrezygnuj Z najmniej ważnych rzeczy Wybierz dwie, trzy A może nawet jedną Najbardziej ważną rzecz I pracuj tylko nad tą rzeczą Daj sobie czas Na koncentrację Odłącz się Dobrze jest odłączyć się Od telefonu, internetu Wiadomości Robisz coś ważnego? Robisz coś istotnego? Wyłącz wtedy telefon. Wyłącz telewizor. Jesteś z kimś albo czytasz książkę? Wyłącz telefon. To nie boli. Daj sobie czas. Daj sobie odpowiednią ilość czasu. Jesteś ciągle w pośpiechu, Ciągle boisz się, że nie zdążysz. Dlaczego tak jest? Bo źle zaplanowałeś czas. Daj sobie odpowiednią ilość czasu na dotarcie na miejsce. Wydaje ci się, że potrzebujesz dziesięć minut, żeby dojechać do szkoły albo do pracy. Wychodzisz w ostatniej chwili i spieszysz się jak szalony, bo nie chcesz się spóźnić. Po co? Po co tak robić? Czy nie lepiej jest dać sobie dwa razy więcej czasu i spokojnie dotrzeć na miejsce? Spokojnie, nienerwowo, bez pośpiechu. Może nawet będziesz przed czasem? Praktykuj nic nie robienie. Zauważyłem, że ludzie nie potrafią nic nie robić. Gdy ludzie czekają na coś albo jadą metrem, wtedy czują się niespokojni i zdenerwowani. Ostatnio jechałem metrem i widziałem, że ludzie zaraz wyjmują swoje smartfony. Nie potrafią po prostu stać i przyglądać się otoczeniu. Nie potrafią zwracać uwagi na szczegóły, które dzieją się dookoła. Spróbuj. Spróbuj przyglądać się światu Jutro też jest dzień Zawsze jest jutro To prawda, że wieczne przekładanie na jutro nie ma sensu Ale jeśli nie zrobisz czegoś dziś To jeszcze nie koniec świata Jutro też jest dzień Weź to pod uwagę Jeśli nie uda ci się zrobić tego, co miałeś zrobić dziś Wyeliminuj rzeczy zbędne Nie warto robić wszystkiego samemu Czasami warto nawet zapłacić komuś, żeby zrobił za nas rzeczy, których nie lubimy albo nie chcemy robić Pomyśl, co stanie się, jeśli przestanę to robić Co mogę przestać robić Co mogę przekazać innym do zrobienia Czasami inni zrobią to nawet lepiej Żyj chwilą obecną Żyj teraźniejszością Nie myśl ciągle o przeszłości Albo o przyszłości Jeśli coś jesz Myśl o smaku Jeśli jesteś z kimś Bądź z nim całym sobą Jesteś w lesie Słuchaj swoich kroków Słuchaj szelestów, ptaków. Poczuj wiatr. Spróbuj. Moim zdaniem życie jest lepsze, gdy nie spieszymy się. Mamy wtedy silniejsze poczucie, że należymy do tego świata. Że lepiej go rozumiemy. Czujemy. Nie warto przebiegać obok życia to prawda czasami musimy zrobić coś szybko ale tylko czasami z reguły możemy zwolnić z reguły możemy iść przez życie całkiem powoli spokojnie zachęcam was do tego zachęcam was również do komentarzy jestem ciekawy co o tym myślicie? Czy możemy zwolnić? Czy możemy żyć spokojniej, wolniej, uważniej? Zapamiętywać więcej? Zauważać więcej? Czy to możliwe? Ja myślę, że tak. Myślę, że to jest możliwe i zachęcam was do tego. Zachęcam do zwolnienia tempa. To wszystko na dziś. Zapraszam do odwiedzania mojej strony, której adres zapewne znacie. Ale przypomnę, jej adres to realpolish.pl Zapraszam do nauki polskiego ze mną. Kto nie był na mojej stronie, to zapraszam bardzo serdecznie. I cóż, do następnego razu. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.